Minęła 18.00, program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności jedynki Marzena Godon i Piotr Balasz. Historyczne osiągnięcie dyplomatyczne, tak rząd Stanów Zjednoczonych komentuje uwolnienie Andrzeja Poczobuta. Kierowca podejrzany o śmiertelne potrącenie posła Łukasza Litewki wyszedł z aresztu. Prokuratura zabiega o to, by został ponownie zatrzymany. Harce kotów w pustym domu zakończono odkręceniem kranu i powodzią. Woda odzelała mieszkanie, a następnie przedostała się do lokalu poniżej. Białoruski reżim zgodził się na uwolnienie Andrzeja Poczobuta. Nasz rodak, dziennikarz i działacz na rzecz demokracji spędził w białoruskich więzieniach 5 lat. Teraz przejdzie badania i po krótkim odpoczynku, co zapowiedział prezydent Karol Nawrocki, dostanie zaproszenie do osobistego odbioru najwyższego państwowego odzna odznaczenia, orderu Orła Białego. Jak Kancelaria Prezydenta komentuje uwolnienie Andrzeja Poczobuta, o tym w relacji Agnieszki Drążkiewicz. Wielki dzień, cieszymy się z uwolnienia naszego rodaka, mówił prezydent Karol Nawrocki tuż po tym, jak oficjalnie podano, że Andrzej Poczobut jest już w Polsce. Człowiek, który dowiódł tego, jak mocna jest polskość, przywiązanie do polskich wartości, który za to opłacił bardzo wysoką cenę. Prezydent podziękował stronie amerykańskiej za pomoc w uwolnieniu Andrzeja Poczobuta. USA prowadziły z białoruskim reżimem przy wsparciu polskich władz długie negocjacje. Sam prezydent Karol Nawrocki także o to zabiegał we wrześniu ubiegłego roku w trakcie rozmowy z prezydentem. Donaldem Trumpem. Działania przyniosły efekty, ocenia szef Prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Ta sprawa na pewno jednoczyła wszystkich Polaków bez względu na poglądy i postawę polityczną. Razem z Andrzejem Poczobutem zwolniono dwóch innych Polaków, a także dwóch obywateli Mołdawii. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. A rząd Stanów Zjednoczonych nazwał uwolnienie Andrzeja Poczobuta i czterech innych więźniów historycznym osiągnięciem dyplomatycznym. W przekazanym polskiemu Radiu oświadczeniu departament Stanu podkreślił, że było to zasługą przedstawiciela prezydenta Donalda Trumpa i rządów wielu krajów.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 orzeknie o bezwarunkowym areszcie wobec podejrzanego i nakaże jego ponowne zatrzymanie. 57-latek został objęty policyjnym dozorem, ma także zakaz opuszczania kraju. A jutro w Sosnowcu uroczystości pogrzebowe posła Łukasza Litewki. Zapowiada się majówkowy protest w lubelskiej kopalni węgla Bogdanka. Związkowcy z kilku central zaplanowali majówkę dla rodziny. I w ramach tej akcji w majowy długi weekend nie zamierzają wydobywać węgla, mówi jeden ze związkowców, Jarosław Niemiec. Kilka osób będzie musiało przyjść, czyli ci, którzy są potrzebni, żeby się kopalnia nie zawaliła i żeby było do czego wrócić w poniedziałek, bo chodzi o to, żeby to zabolało zarząd, a nie nas. Związkowcy zarzucają zarządowi m.in. niezrealizowanie funduszu płac za miniony rok. Władze spółki odpowiadają, że są gotowe do rozmów ze związkowcami, o ile będą uwzględniać realia kopalni, mówi rzecznik zarządu Marcin Kujawiak. Trzeba zauważyć, że spółka znajduje się w trudnej sytuacji. Ceny węgla spadają. W 2025 roku spadły około 30%. To powoduje też pewną presję cenową dla Bogdance. Związkowcy odpowiadają, że to działania zarządu zagrażają przyszłości kopalni. Teraz Węgry za rząd tracącej po 16 latach władze partii Fidesz nie przyjął rezygnacji Wiktora Orbana. Po wyborczej porażce złożył on parlamentarny mandat i zrezygnował z funkcji przewodniczącego ugrupowania. Partyjni koledzy widzą go jednak nadal na tym stanowisku. Ostateczne decyzje w sprawie nowego kierownictwa Fidesu mają zapaść w czerwcu. To są aktualności jedynki. A w nich jeszcze Świdnik, gdzie na jaw wyszło sekretne życie kotów. Zaczęło się od telefonu do służb, że w jednym z bloków woda przecieka z lokalu piętro wyżej, mówi Elwira Domaracka z Komendy Policji w Świdniku. Wkrótce wyjaśniło się, co było przyczyną całego zamieszania. W lokalu pod nieobecność właścicieli przebywały koty, które najprawdopodobniej w trakcie swoich codziennych eksploracji odkręciły kran w z lewozmywaku. Woda odkręcona na maksymalny strumień zaczęła się przelewać i w konsekwencji zalała mieszkanie, a następnie przedostała się do lokalu poniżej. Policja apeluje, żeby zabezpieczać mieszkania przed twórczą aktywnością zwierząt podczas naszej nieobecności. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.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 Niemca Michaela Balaka, który wskutek drugiej żółtej kartki w turnieju, jaką obejrzał w półfinale, nie mógł zagrać w najważniejszym meczu mundialu w 2002 roku. Tymczasem dzisiaj o 21.00 w pierwszym meczu półfinałowym piłkarskiej Ligi Mistrzów Paris Saint-Germain zagra z Bayernem Monachium. Jutro o tej samej porze w drugiej parze półfinałowej Atletico Madryt podejmie Arsenal London rewanżę w przyszłym tygodniu, a finał odbędzie się 30 maja w Budapeszcie.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 Organizatorzy turnieju tenisistek w Rzymie poinformowali, że Iga Świątek rozpocznie jutro treningi na obiekcie Foro Italico. Polska tenisistka wróciła już do zdrowia po tym, jak z powodu wirusa skreczowała w meczu trzeciej rundy turnieju w Madrycie. Jak podali organizatorzy, Świątek ma pojawić się w stolicy Włoch dzisiaj wieczorem i następnego dnia ma rozpocząć oficjalne treningi na obiekcie, gdzie triumfowała w 2021, 2022 i 2024 roku. Turniej główny w stolicy Włoch rozpocznie się 5 maja i potrwa do 17 maja. Pogoda. Przed nami dość pogodna noc, ale chłodna. Na termometrach od minus 3 do 1 stopnia, a w kotlinach karpackich i miejscami na północy nawet minus 5. Wiatr dość silny na Warmii, Mazurach oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej. Klimat. Jakość powietrza w tej chwili jest dobra lub bardzo dobra. Nie ma miejsc, w których smog psuje jakość powietrza. Ponad połowa prądu w krajowej sieci pochodzi aktualnie z odnawialnych źródeł. Jedynka Polskie Radio Reklama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 Marii, Szanaja Twain i Paweł Sztąpkę Witamy w pierwszym programie Polskiego Radia z 13 minut po godzinie 18. .00. Muzyczna Jedenka trwa Dziś kilka tematów muzycznych I zarazem ekologicznych Ale o szczegółach powiem za kilka chwil A na razie piosenka Która już zabrzmiała dwa tygodnie temu Ale chcę do niej powrócić Jest ładna Maciej Łyszkiewicz i Łukasz Fudala I to wszystko zatytułowane Straight to you I'm not getting nowhere Seems like this road has no end Like I've seen it every turn I'm getting tired But in the back of my head I know this road leads to you That's how I know I'll get through Straight to you, that's where I am headed I think of you all day Every moment I spend with you Feels like a dream coming true Because of you I keep on moving Though my heart's still next to yours Feels like I'm losing myself With every mile that pulls me through But it breaks me every time Feels like I'm chasing The past Just to see your face A while. Straight to you That's where I am headed Always Through the distance I think of you Tak, brzmi to trochę tak kalifornijsko, a to prosto strój Trójmiasta. Łukasz Fudala i Maciej Łyszkiewicz w pierwszym programie Polskiego Radia Straight to You. Płyta tygodnia. No i to jest właśnie czas na płytę tygodnia. Było Trójmiasto, to teraz czas na Kraków. I zespół Kraków Street Band, który w naszych studiach wydaje płytę, prezentowaną przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Będzie specjalny koncert promujący ten album. To będzie już 9 maja w studiu Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej. A my w tym tygodniu prezentujemy fragmenty tej płyty. Płyty zatytułowanej Dwie Myśli Stąd. Kraków Street Band 71151 151. To jest numer telefonu dla tych wszystkich z Państwa, którzy nie chcą czekać na kolejne nagranie i kolejną i kolejny utwór i chcieliby mieć całość. Mamy egzemplarze tego albumu. Proszę do nas pisać. 71 151. A teraz jako mało taki szlachetny tytuł, ale tak brzmi ładnie ta, to nagranie. Będę bredził i Kraków Street Band. Nowe nagrania, nowa płyta wydana przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. I've been Street Band i ich nowa płyta zatytułowana Dwie Myśli Stąd. A propos tych myśli ta piosenka była zatytułowana Będę Brydził, ale tak nie do końca bredzili, a utwory... Um, takie atrakcyjne. Mam nadzieję, że się będą podobały. To jest nowa płyta Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Przypomnę, że już 9 maja zespół zagra w naszym studiu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na Myśliwieckiej. Właśnie teraz przenosimy się na Myśliwiecką, nie do studia Agnieszki Osieckiej, a do ogrodów. Monika Wasowska jest z nami. Witam Ciebie bardzo serdecznie. Dzień dobry. I Ty tam jutro będziesz... Jutro jako Fundacja Wasowskich sadzimy róże, które dostaliśmy z miasta Róż, czyli z Kutna. Z Kutna tak, w na którym stacie... co roku odbywa się wspaniały, wielki festiwal. Festiwal Róż, ale odbywa się też stacja Kutno, czyli festiwal imienia Jeremiego Przybory i tam jedną z nagród są róże od mhm. hodowcy. I osoba, która wygrała te róże, Urszula Zubek, przekazała swoje mm, swoją nagrodę, swoje róże, y, ponad 60 tych róż, Fundacji Wasowskich. Wtedy, kiedy y, otwieraliśmy skwer Jerzego Wasowskiego przy Kruczej. Ale tak. okazało się, że na tym skwerze jest za mało słońca. I z warszawską zielenią mieliską szukaliśmy miejsca, które byłoby odpowiednie dla róż. To na myśliwieckie idealnie, bo Ale tam ja myślałam, jest dużo żeby, słońca. Ale ja myślałam, żeby było dużo słońca i żeby to było miejsce związane z Jerzym Wasowskim jest. i Jeremiem Przyborą. I to jest właśnie to miejsce, idealnie. bo w budynku Przemyśliwieckiej nagrywane były właściwie wszystkie piosenki do wszystkich programów radiowych i telewizyjnych obu panów. Więc idealne miejsce, tam jest piękna ekspozycja i to nawet nie będą ogrody, to będzie taki trawnik przed budynkiem, czyli każdy będzie mógł podziwiać te róże. Jutro je zasadzimy, o 12:00 Jutro o 12 e. Zapraszamy, sadzimy róże. Zwierzy będą śpiewali starsi panowie, przygotowałam mhm. wszystko, więc zapraszamy chętnych. A my y, jesteśmy w świecie starszych panów, dopiero wróciliśmy z Lublina gdzie opowiadaliśmy i o współpracy pana A i B i o Zofii Kucównie, która jest y, absolutnie częścią tego świata. No i też, stoją, też z częścią tego świata... Czyli z Ireną Santor wybieramy się No właśnie, się dlatego, że e, dowiedziałem się, że przyjdziesz i będziesz opowiadała o tym. Pomyślałem sobie, że może jakąś piosenkę z kabaretu starszych panów. Ona będzie częściowo z kabaretu starszych no była, panów. w właśnie, wieczorze, ale śpiewają Barbara Kraftówna. Niezwiązana wtedy była jeszcze z e, Ireną Santor. Dopiero później e, ten utwór wzięła. Na swój no ona dostała właściwie od Władysława Szpilmana no. na pierwszy międzynarodowy konkurs piosenki w Sopocie. I, I otrzymała, otrzymała na nagrodę. Tak. Opowiadaj. No i właśnie z dziecią Ireną jedziemy w takie, taką trasę. Ciocia to dosłownie? Tak, prawie, nie? Aha, prawie, rozumiem, tak, przepraszam. Tak, uczuciowo bardzo. Rozumiem. Tak. Jedziemy na spotkania koncertowe z publicznością, która kocha Irene Santor i chce jej słuchać. Oczywiście pragnie, żeby Irena Santor śpiewała. Irena Santor już nie śpiewa, ale y, no, pewna piosenka pojawi się, a nawet takie półtorej piosenki się pojawi w jej wykonaniu, a piosenki z repertuaru Ireny Santor, specjalnie przez nią wybrane, takie nieoczywiste, wykonają Piotr Zubek, czyli już osoba taka namaszczona przez Irenę Santor. I, I przez i... Y... kabaret starszych Tak, panów. tak. I Agnieszka Kowaluk, mezzo sopran, taki głos szkolony, plus będzie y, kwartet smyczkowy i pianista Michał Jurkiewicz, aranżer całości. Także takie spotkanie proponujemy. Wystarczy znaleźć w internecie w roli głównej renesantor i wszystko państwo I będą A I będziecie wiedzieli. i w Warszawie i w całej Polsce, W Warszawie tak? tak? już byliśmy. Będziemy w Tarnowie, w Zabrzu, w Olsztynie, we Wrocławiu. I to wszystko jeszcze przed wakacjami? Tak. No wszystko rozumiem. w maju. Aha. No. A jutro? A, A jutro, jutro Myśliwiecka sadzimy róże dla starszych panów. Zapraszam. Ile ich będzie dokładnie? 110. Mhm. Piękne. Rosenstadt-Rostock. Tak się nazywają. Mhm. Takie informacje z pierwszej ręki. To teraz już walc en Rena Rena Santor. Rena Santor nie związana bezpośrednio z, ani ze starszymi panami, ani z kabaretem starszych ale panów, śpiewająca ale piosenki. śpiewająca i to z wielkimi sukcesami, chociażby tę właśnie z kabaretu. walc en barat. Dwa Cały czas świetnie brzmi Walca o festiwal w Sopocie, ten pierwszy z 1961 roku, pierwsza nagroda, piosenka Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory w pierwszym programie Polskiego Radia. Program pierwszy Polskiego Radia. No, to było wspomnienie sprzed 60 kilku lat, a teraz już absolutna nowość Paula Roma i Sarsa.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 Przyznaję się, że kręci mnie mocno leska pada, bo dwoje henwi na balkonie i piękny wiersz Róże kwitną, ja miałam siebie być blisko I znowu czekam cały rok, aż wrócę niewisko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 Zgubię się w ciągłych obliczach, niech kto kogo mniej. Róże kwitną, róże kwitną. Róży kwitną.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 To była Paula Roma i Sarsa i to jest pierwszy program Polskiego Radia. Panie śpiewały o tym, że róże kwitną, a jutro sadzimy róże dla starszych panów. Yy, I to będzie o 12 w południe w Ogrodach przy Myśliwieckiej w Polskim Radiu. I taki ekologiczny program nam powolutku, powolutku się robi i bardzo, bardzo warszawski, dlatego że... Warto pamiętać, że taką jedną z wielkich atrakcji Warszawy od już kilkunastu lat są, jest Park Fontan. A w studiu Andrzej Matusiak, którego witam serdecznie, ze stołecznej estrady. Dzień dobry. Jak mówię, że jesteś pomysłodawcą, to ty mówisz, tak, ale organizatorów jest wielu. No, Bo to, ojca, bo to bo 12, wielu, 12, 12 lat temu zacząłeś. Wydawało mi się, wówczas, kiedy przyszedłeś do radia i zacząłeś opowiadać o tym, pomyślałem sobie, że no... Pomysł, jak pomysł. Okazał się, że to był, jak to się mówi, strzał w dziesiątkę, dlatego, że to jest jeden z najpiękniejszych wizerunków współczesnej Warszawy tej letniej. No tak, to miejsce z potencjałem było od zawsze, tylko nie było decyzji, żeby skorzystać z tego potencjału. Między Starówką a Bulwarami, Skarpa. blisko Wisły, Skarpa, przepiękne miejsce. Przed wojną była tam y, Starówka, tam stały kamieniczki, stały drewniane domy, w których mieszkali rybacy, którzy żyli z Wisły i później troszkę tam przy ulicy Rybaki znajdowała się też gospoda, w której w którym to miejscu dzisiaj mamy piękną kawiarnię Fontanna, którą stołeczna strada zawiaduje i wybudowała, a w... Park Fontaine no jest hitem już od wielu lat, ale przykładamy do tego się bardzo, bo wiemy, że tak wiele osób przyjdzie na każdy kolejny pokaz. I jak wtedy jak, jak po raz pierwszy właśnie rzuciliście tę myśl, wiedziałeś, że to może cieszyć się taką popularnością, Zdawaj sobie sprawę z potencjału tego miejsca i to, czy rzeczywiście na świecie są... Takie parki no, fontan? Ja, Czy to ja robiłem... bardzo oryginalnego? Zorganizowałem pierwsze wianki 27 lat temu, na które przyszło chyba 500 osób. I nie był to wielki hit ale na tyle była interesująca ta edycja, że w kolejnym roku było już znacznie więcej mm -hmm. i budowaliśmy to przez 27 lat. I to jest jedna z metod osiągnięcia sukcesu. Trzeba co roku udowadniać, udowadniać, że jest tu potencjał, że warto przyjść i liczyć na to, że ci, którzy byli w zeszłym roku są najlepszą naszą reklamą i tak to się właśnie dzieje. Podobnie jest z fontannami. Tak naprawdę nikt nie wiedział, jak się produkuje, jak się przygotowuje taki pokaz fontan. Ja szukałem ludzi w Polsce, no ale w zasadzie te fontanny dopiero teraz rosną w różnych miastach, w Lublinie, w Rzeszowie, a wcześniej gdzieś tam były, owszem, ale, ale żeby tak znaleźć fachowca, który to nam wszystko przygotuje, to nie było takie proste. Właściwie no bo nie jest. znaleźliśmy, w związku z tym zaczęliśmy sami robić, nauczyliśmy się tego, myślę, ciągle się jeszcze uczymy, ale efekty są na tyle imponujące, że przychodzi na taki pokaz nawet i 20 tysięcy osób. I tam dosyć ważny jest element nie tylko tej wody, nie tylko tych fontan nie tylko kolorów i świateł, ale również efekt muzyczny jest istotny. On się zmienia. Efekt muzyczny jest podstawą dla nas, bo jest osią czasu i na początek y, przygotowań musi powstać właśnie ścieżka dźwiękowa, która będzie, do której będziemy przypinali kolejne, kolejne efekty, kolejne urządzenia techniczne, czyli same fontanny, te dysze, które tam y, y, y, ciężko pracują przez cały sezon, ale też y, inne, multimedia. Jako jedyni chyba w Polsce mamy tak wielki ekran wodny o podstawie 30 metrów. No i to z kolei każe nam przygotować odpowiednie materiały, animacje, filmy, mhm. które przenoszą pewne treści. Od wielu lat mówimy o, to, o legendach warszawskich, o spotkaniu mieliśmy z muzyką Żana Michela Żara, były też obchody stulecia Disneya. W zeszłym roku Sanach darowała nam swoje piosenki i swój wizerunek mhm. i fragmenty swojego filmu. Jak długi jest taki pokaz? Jak, jak długo trwa? trwa 30 minut, nie używamy słów, dialogu, to jest tylko obraz i muzyka. Jest to przez to bardziej uniwersalny przekaz, ten, który się dzieje właśnie na ekranach, bo jest to adresowane do bardzo różnych odbiorców, nie tylko do Polaków. Przychodzi bardzo wiele turystów. Popularność tego miejsca jest na tyle duża, że w którymś roku dowiedziałem się od restauratorów ze Starego Miasta, że tu przyjeżdżają specjalnie wycieczki organizowane z Berlina, tak, okay. Na 48 godzin i punktem głównym pobytu jest właśnie a, te, są te fontanny. A, a w ciągu jednego takiego wieczora jest jeden, jedyny pokaz, tak? tak Czyli dlatego... to jest od jakiejś 19.30 do 20.00? Nie, nie, nie. nie? Musi, Musimy poczekać na zmierzch. Tak, rozumiem. Tak jak w kinie. Gaśnie mm -hmm. światło i zaczyna się projekcja. U nas jest podobnie. Żeby zmierzch w latem nastąpił, to musi być godzina 21:00, I... 21.30. To jest tylko tylko w piątki i w soboty, ale za to od 1 maja do końca września, więc tych pokazów jest około 50 i stąd też tak wielka ilość w sumie odwiedzających nas, bo jest to prawie milion osób. I mówisz, że taki, tak podczas takiego jednego pokazu właśnie od tej 21 do, do, do którejś tam, do 21.40 i oto to ogląda, w tym uczestniczy. 25 tysięcy osób, jedna tak. po połowa tak. stadionu tak. narodowego. To trzeba przyjść i zobaczyć jak ten Słuchaj. Tłum, ci nasi widzowie y, płyną zewsząd, y, od strony Wisły, ze Starówki, po tych drewnianych schodach, z napływ przeolbrzymi. Dużo osób przyjeżdża jednak dużo wcześniej, żeby na Skarpie, y, czyli na tym naj, najlepszym miejscu widokowym zająć miejsce. No i jest też sporo ludzi, którzy w ogóle przyjeżdżają spoza Warszawy. Ja jestem w tym tłumie widzów, dosyć często podsłuchuję tego, co mówią, jak komentują, czym no hej, się to co, co podoba, kursi, to jest źródło no. bardzo dobrych informacji. I y, właśnie y, y, no tutaj ta, ta ilość osób jest no, absolutnie imponująca, bo tak do ulicy San Górzki tam już prawie się nie mieszczą, a już, już mówią, że są na pokazie. Dobrze, a w takim razie ten pierwszy pokaz tego sezonu jest y, w najbliższy. Piątek. Tak, zaczynamy pokazem, który ma tytuł Wielkie Serca. Opowiada y, na naszych ekranach wodnych o życzliwości, o empatii, o czynieniu dobra. Takie bardzo mhm. y, dobre chyba przesłania tak? i dosyć aktualne, jak się okazuje, po ostatnich zdarzeniach w Polsce. Y, no i mamy też kilku bohaterów. Y, to są postaci wybitne, postaci, które podziwiamy, a związane z Warszawą. Będzie na chwilę, pokaże się na naszych ekranach Maria Słodowska, Fryderyk Chopin, ale też Staszek Sojka, y, czy Iga Świątek i Robert Lewandowski. No słuchaj, Andrzej Matusiak opowiada o tym, co będzie się działo w Warszawie. Ten pierwszy pokaz w, w Parku Fontan y, już za trzy dni, tak. będzie w piątek. Początek, piątek. Mo możemy już dokładnie powiedzieć, bo zmierzch będzie o 21.30. Tak. I, i y, y, Jesteśmy w audycji muzycznej, a opowiadamy o tak, jakby to jakieś Warsawiana albo mm, wodne warsławiane, więc może powiedz jeszcze jedno zdanie, dlatego, że masz dla nas e, taką absolutną premierę, jeśli chodzi o e, ścieżkę dźwiękową Tak, Tam do tego piosenki, pokazu tak? napisana została piosenka i to przez nie byle kogo, bo napisał Y, uznany kompozytor y, Stanisław Syrewicz. No to nie ja byłam Ewą. To nie, nie. ja byłam Ewą Oddarliśmy i po dwudziestu Eurowizja. kilku latach Zjechał wreszcie do Polski, był nieobecny bardzo długo, pracował no, gdzieś za granicą. Zdał Rolling Stones. A tak, a teraz postanowił jednak no, dał się namówić na napisanie nowej piosenki i ona będzie towarzyszyła pokazom w tej warstwie muzycznej. A jest bardzo, bardzo piękna i bardzo polecam. I to właśnie będzie ta piosenka, która pojawi się na samym początku tego spektaklu w najbliższy piątek? Tak jest. A ona już dziś. Piosenka zatytułowana Tak jak ty, czy możesz powiedzieć jedno zdanie jeszcze o Śpiewa Mimi Wydrzyńska, która również pisze piosenki, jest coachem dla wielu gwiazd piosenkarskich, no ale przede wszystkim sama znakomicie śpiewa, zaśpiewała dla nas demo, jak usłyszałem, że tak można śpiewać tą piosenkę, mm -hmm. no to ze Starskiem Syrowiczem stwierdziliśmy, niech śpiewa dla wszystkich. Park, jak, tak jak ty, park inny od innych, park Fontan w piątek, początek o 21.30. I tak to się zacznie. Nie wiem, jak obudzić te zimne serca i myśli otulić troskliwie na nowo komuś, kto przestał pozwolić uwierzyć spokojne życie Tak jak Ty świata nie rozumiem Za każdy dzień bardzo Ci dziękuję Tak jak Ty chcę tylko najlepszych dni na to co piękne Nie czekaj dłużej Zostanie ten wicher, co drzewa w ogrodzie, łamie dotkliwie. Chcę karmić tę naszą przyszłość, żeby nie zawieść tych, którzy przyjdą. Mimi Wydrzyńska, utwór zatytułowany Tak jak ty. To była muzyczna premiera w muzycznej jedynce, ta piosenka pojawi się podczas tego pierwszego spektaklu w Warszawie w najbliższy piątek po 21.30 w Parku Fontan. Park Fontan to nie tylko e, krajobrazy, to nie tylko woda, to nie tylko najpiękniejsze miejsce w Warszawie, to nie tylko to co dzieje się w warstwie wizualnej, ale również i część muzyczna w tym roku między innymi przygotowana właśnie przez Stanisława Serewicza, autora tego utworu, który zabrzmiał przed chwilą. Polskie Radio. Jedynka. Śpiewała Billie Eilish, To jest pierwszy program Polskiego Radia. Już za 9 minut godzina 19. Paweł Sztompka, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Przy piosenkach i tematach ekologicznych była i fontanna w Warszawie, która za chwilę zaświeci się ferią e, gwiazd. Była, było również zaproszenie jutro na Myśliwiecką, gdzie będziemy sadzili róże dla starszych panów. A płytę, płytę dziś otrzymuje pan Robert Ostrowski, płytę tygodnia, to są dwie myśli stąd, Kraków Street Band, który również zaprasza na swój koncert do studia przy Myśliwieckiej. To będzie 9 maja. W finale jeszcze wokaliza. Wokaliza z filmu Pociąg Jerzego Kawalerowicza z 1959 roku. Przypominam tę melodię, dlatego że wykonuje ją Wanda Warska. Wanda Warska urodziła się, to kartka z naszego muzycznego kalendarza, 28 kwietnia 1930 roku w Poznaniu. 96 lat temu polska wokalistka jazzowa autorka Kompozytorka, artystka, która rozpoczynała swoją działalność w piwnicy pod Baranami w Krakowie, a później od 1965 roku prowadziła w Warszawie razem z mężem Andrzejem Kurlewiczem piwnicę artystyczną, a w 1959 roku nagrała melodię, która stała się ważna dla polskiego, ale i światowego kina. To wokaliza z filmu Pociąg. Pandawarska Warska i Jerzy Kawalerowicz i Andrzej Kurlewicz.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 Częstochowa na wysokości parkingu autosladowego Wierzchowisko Wschód. Na 422 km zderzenie trzech ciężarówek i autoosobowego. Zablokowany jest jeden pas jezdni autoslady w kierunku Łodzi. Raz jeszcze autoslada 1 od Brzozy, miejsca, gdzie można zjechać z autoslada 1 na S10 w kierunku Torunia i Bydgoszczy, aż po punkt poboru opłat w Nowej Wsi. Korki i spowolnienia dla jadących w stronę miasta, miasta Wszystko to za sprawą prac remontowych na autostradzie. Autostrada A4 w rejonie Bochni. Na jezdni w kierunku Krakowa są jeszcze utrudnienia. Korek i spowolnienie. a czwórka ale na autostradowej obwodnicy Krakowa. Tu jeszcze są spowolnienia w obu kierunkach od Balic po Wisłę. Droga krajowa numer 7. Spowolnienia w odłomianek po most północny dla jadących w stronę Warszawy. Są jeszcze utrudnienia na światłach na krajowej siódemce w Czosnowie, zarówno dla jadących w stronę Pońska, jak i dla jadących w stronę Warszawy. Droga krajowa nr 10, odcinek nakło Wyżysk w pobliżu nakła nad Notycią na 236 km. Nie ma już utrudnień po kolizji dwóch ciężarówek, ale krajowa 16, odcinek Augustów Sejny, 339 km. On wypada w rejonie Augustowa. Pożar ciężarówki sprawił, że droga nr 16.